Zajmowali wyborną pozycją za rzeką Kołoczą. Francuska pozycja była po lewej stronie Kołoczy i potoku Stońca. Miejscowość Moskiewska, wyniesiona nad francuską pozycją, prócz tego zabezpieczoną była licznymi lunetami, redutami, szańcami itd. Moskale mieli wojska 120 tysięcy, i 640 armat dowodził nimi Kutuzow, a pod nim kierowali bitwą zdolni generałowi. Książę Bagration, Gruzin, Barclay-de-Tol, Miłoradowicz, Ataman-Płatow, Worońcow, Jarmołow, Paszkiewicz, Tuczkow i inni. Francuzów pod dowództwem samego Napolona było 140 tysięcy i sześćset dział, a znakomici generałowie i marszałkowie Francji Murat, Poniatowski, Wicekról Włoski, Dawust, Gruszy, Lefebvre, Mortier, Bertier, Ginot, Ney mieli udział w Borodnińskiej Bitwie. Bitwę rozpoczął Murat zdobyciem wsi do Ronina, będącej na lewym skrzydle moskiewskiej pozycji. I książe Poniatowski ze swoim korpusem polskim wyparciem z lasów z strzelców także na lewem skrzydle moskiewskim, Redutę szewerdyńską Francuzi trzykroć zdobywali i trzykroć ją Moskale odbijali, aż wreszcie została przy Francuzach. Dzień następny przeszedł na przygotowaniach. Na trzeci zaś dzień, 7 września, bitwa zagrzmiała z całą siłą i okropnością swoją. Polacy pod dowództwem Poniatowskiego uderzyli na lewem skrzydle na korpus Tuczkowa i po zaciętym boju zmusili go do porzucenia wsi Uticy. Dawust tymczasem atakował Reduty i baterie przy wsi Siemionowej które były kluczem pozycji. Bitwa w tym miejscu była najkrwawszą. Francuzi pod gęstem kartaczowym i działowym ogniem wdzierali się na moskiewskie oszańcowania i byli odpierani. W środku zaś pozycji wicekról włoski zdobył wieś Borodino i przegnał Moskali za kołocze, skąd cofnąć się musiał do Borodina. Wtedy właśnie Dawust Wsparty przez Neja zdobył flesze siemionowskie, lecz niedługo Francuzi byli w ich posiadaniu. Moskale bowiem zaraz ich stąd wyparowali. Francuzi z większymi jeszcze siłami uderzyli na nich powtórnie, zdobyli je znowu i powtórnie utracili. Korpus Poniatowskiego nie był i wówczas bezczynnym. Na prawo od utycy wystawił baterię o czterdziestu działach i zabezpieczony jej ogniem rzucił się do szturmu moskiewskiej baterii Strogonowa na utyckim kurchanie. Moskale bronili baterii z właściwym im uporem, lecz byli przełamani i Polacy zdobyli baterię. Zdobycie tej pozycji panującej nad Całą okolicą wystawiało na niebezpieczeństwo skrzydłowego obejścia moskiewską armią, dlatego to Tuczkow z nowymi siłami uderzył na Polaków w zdobytej baterii i po krwawym i długim boju, będąc sam śmiertelnie rannym, wyparował Polaków z baterii. Rozpamiętywając te wypadki, myślałem i o ojcu moim, Janie Kantym, który w tej bitwie brał udział, nie przeczuwając, że kiedyś syn jego przez pole, na którym on widział zwycięstwo naszych, przechodzić będzie jako więzień do Syberii. W centrum pozycji wicekról włoski zdobył lunetę zakołoczą na wzgórzu, lecz został z niej wypartym, Mnóstwo Francuzów i Moskali zginęło w walce o lunetę, a płatów, korzystając z cofnięcia się króla do Borodina, przeszedł rzekę i z boku atakował lewe skrzydło francuskie. Po południu walka jeszcze bardziej się wzmogła. Pod redutami siemionowskimi grzmiało z obu stron siedemset dział, Francuzi, po trzykroć, po trupach swoich kolegów, zmieszani z Moskalami w jedną bijącą się kupę, szli do ataku i zdobyli tak uporczywie bronioną pozycję. I w środku pozycji zwycięstwo przechodziło na stronę Francuzów. Po zajadłej i okropnej walce i niesłychanego z obu stron uporu i zaciętości, Francuzi zdobyli lunetę, z której już raz... Byli wyparowani W tym ataku miała udział Legia nadwiślańska. Te dwa ataki Zdecydowały zwycięstwo I Moskale zajęli Drugą linią swojej pozycji Mówią, że gdyby Napoleon w tej chwili Wyprowadził do boju gwardią Moskale Zupełnie by zostali Zgromieni Ale wódz ten przywykły do zwycięstw nie był tyle stanowczym i wielkim, jak w innych bitwach. Jakaś ciężka troska gniotła mu myśl i przyczyniła się, że zwycięstwo tak drogo okupione nie było stanowcze. Walka trwała do wieczora, a w nocy dopiero zupełnie ustała. Wieczorem Poniatowski zdobył powtórnie Kurchan w Utycy. Nad rankiem o szóstej godzinie zrejterowali Moskale. Spokojniej dzisiaj na polu, gdzie huczało tyle dział i toczył się bój, najkrwawszy ze wszystkich bojów zaszłych w długim ciągu wojen Napoleona. Spokojnie na tym polu, gdzie obok innych ludów i Polacy walczyli z męstwem i chwałą, gdzie legło piętnaście tysięcy Moskali i tyleż Francuzów, gdzie trzydzieści tysięcy Moskali było rannych, dzisiaj głucho się zboża kołyszą, a myśl smutnie rozpamiętywuje wypadki najazdu cywilizacji na barbarzyństwo. Droga, którą prowadzą mnie do Syberii i wszystkich wiernych ojczyźnie Polaków na wygnanie, jest drogą pochodu Napoleona do Moskwy. Wszędzie ślady zwycięstw i klęsk napotykamy. Wszędzie towarzyszy nam wspomnienie słynnej kampanii. Gdyby Napoleon zwyciężył i zatknąwszy sztandar europejskiej cywilizacji i wyzwolenia ludów spod jarzma carów, utrwalił go na murach Moskwy. Europa dzisiaj miałaby inną postać. Ludy nie walczyłyby o ostatnie narodowości prawa, gwałcone przez monarchów sprzymierzonych niegdyś na zgubę wielkiego Napoleona. Gdyby nie krwawe, uparte męstwo Moskali, nie duma Napoleona, my bylibyśmy wolni i śladami jego pochodu nie wędrowali do Syberii. Polska sama jedna przez długie wieki broniła cywilizacji i wolności Europy przed Moskwą, a gdy uległa w tej walce, Francuzi, przewodnicy cywilizacji, stali się zarazem jej obrońcami i dwa razy już wyprowadzili ludy Europy przeciw Moskwie. I po raz drugi kończą swoją walkę bez rezultatu. Dlatego że zawsze chcieli zwyciężyć Moskwę bez Polski. Nie powtarzajmy już smutnych wspomnień i smutnych prawd, bo zaprzeczanych. Kto poszanuje i uzna prawdę w głosie nieszczęśliwych? Cywilizacja nie ma dla nas sprawiedliwości. — Zaprzestańmy, bo z więzienia, z wygnania nikt nas nie usłyszy, a chociażby i usłyszał, nikogo nie przekonamy jako nieszczęśliwi. Siemienowską, wdowa po generale Tuczków, poległym w ataku na baterię zdobytą przez Polaków, wystawiła na pamiątkę męża i poległych w tej bitwie Moskali, żeński monaster, a w rocznicę bitwy wychodzi do monasteru procesja zborodina, modląca się za poległych ziomków. Szlachetny jest widok potomków wspominających śmierć walecznych ojców. Ludy, które szanują pamięć przeszłości Są jeszcze potężne i silne Te zaś ludy, które nie szanują swej przeszłości Są słabe i bliskie upadku Popasaliśmy w górkach w wiosce położonej niedaleko Borodina Gospodyni uczęstowała nas pirogami, mlekiem i mięsem W chacie było czysto i zamożnie po półgodzinnym wypoczynku starszy, sołtys, przyprowadził dla nas dwie jednokonne podwody, jedną dla mnie i podoficera, drugą dla żołnierzy. Woźnicą na mojej podwodzie była młoda, tłuściutka, rumiana wdowa. Wesołość jej szczera, a uśmiech szeroki. Odwrócona za koni przez całą milę dzielącą nas od Morzejska, paplała o rozmaitych rzeczach, z której to paplaniny dowiedziałem się wszystkich tajemnic wieśniaczek z Górek i Borodina. Nie przebierała ona między słowami Kreśleniu rozmaitych scen miłosnych. Opisywała je bardzo grubo i naturalnie, a do konia, który iść nie chciał, odzywała się pieszcząco i delikatnie. Idź, mój gołąbku, idź, moje jabłuszko. Otóż ta atanazja ogaduje mnie, mówiąc, że mam stosunki z jej mężem, a sama to przyjmuje u siebie Iwana, gdy jej mąż jedzie z kupcami do Moskwy. Z tego, co usłyszałem, widzę, że kobiety tutejsze są zepsute. U nas na wsi rzadko i trudno znaleźć kobietę złego prowadzenia. W Moskwie? Przeciwnie. Rzadkością są we wsi kobiety wierne mężowi. Przyjechaliśmy do Morzejska. Koń wdowy galopem zbiegłszy z pochyłości do głębokiego parowu z trudnością gramolił się na górę na której morzejsk zbudowany zaraz na wstępie do miasta wpada w oczy cerkiew wielka na górze czerwono malowana i pstro ozdobiona budowa jej grzeszy przesadą ozdób Podobna do moskiewskiej wieśniaczki ubranej w świąteczny sarafan z czerwonego perkaliku z żółtymi kwiatami i ogromnymi zielonymi liśćmi. Niewielkie to miasto. Posiada kilka kamienic, bazar pusty w dnie zwyczajne i monaster czerwony z zielonymi kopułami. Jaskrawe kolory murów cerkiewnych w Moskwie, pstre malowania, nadają miastom urok azjatyckiego przepychu, który za zbliżeniem się znika. Więzienia, koszary, cerkwie, chaty, domy drewniane, jaskrawo pomalowane, świecą pozorem i łudzą podróżnego, rozwijając przed nim obraz porządku, zamożności, wspaniałości i Lecz w Moskwie wszystko jest pozorem. W ogromnych lazaretach, wyczyszczonych, wyrzuconych, chorzy nie znajdują dostatecznej pomocy, dokuczają im pluskwy, tarakany i lekarze, którzy nie znają medycyny. W ogromnym gmachu szkolnym, mówiącym niby o staraniu i opiece rządu nad naukami, źle nauczana młodzież przepędza dnie całe, bez korzyści. Profesorowie nie umieją wyłożyć swoich przedmiotów, fałszują historią, naciągając ją do systemu i polityki carskiej. Obarczają umysł formami, a nie rozwijają pojęcia i sposobią ich, jak chciał cesarz Mikołaj, nie na światłych ludzi, ale na wiernych i gorliwych urzędników. W ogromnych więzieniach świecących murami Mieszka tłum aresztantów Pod opieką towarzystwa dobroczynnego Starającego się o poprawę zbrodniarzy Przemyśliwający o nowych zbrodniach I do reszty tracący dobre usposobienia W wypszczonej chacie mieszka chłop Ciemny i gruby, chciwy na pieniądze podróżnego, przez szachrajstwa dochodzący do zamożności, gościnny i dobroduszny z pozoru. Mieszka też lud drżący pod batogiem pana lub narzekający na ucisk, który mu chleb odbiera. Tych ozdobionych i pomalowanych chat cnota jednak wolnego człowieka nie zdobi. Wspaniałe cerkwie z czerwonymi murami, zielonymi lub niebieskimi kopułami i żółtymi na nich gwiazdami są miejscem, gdzie przewodniczą służbie Bożej ciemni kapłani, gdzie obok imienia Boga co moment powtarzają imię cara, gdzie lud w pokornej postawie nieustannie się żegna i bije pokłony bez ognia wiary w sercu. Ten blask czystości, świetny pozór łudzi wielu podróżnych, którzy widząc tyle świetności po złoty farby wykrzykują o cywilizacji w Moskwie, a znajdując pokorną gościnność, obłudną grzeczność wołają o wielkich cnotach narodu. Nie z tego stanowiska trzeba zapatrywać się na Moskwę, nie trzeba się dać złudzić wielkim bezgustu stawianym gmachom i pozorowi który wszędzie uwodzi i inaczej rzeczy przedstawia. Nie dość jest popatrzeć i obejrzeć wszystko z wierzchu, a żeby dać prawdziwe Moskwy wyobrażenie, trzeba jeszcze wejrzeć w głąb, żyć długo między nimi, zwiedzić więzienia, koszary i pałace, nie jako rewizor lub obserwator, ale jako więzień, żołnierz lub mieszkaniec tutejszy. Tutejszy kapitan inwalidów, przestraszony ucieczką jakiegoś aresztanta, odesłał mnie do murowanego więzienia, a kazawszy dobrze pilnować, śpieszył się z wysłaniem w dalszą drogę. Ledwo zdążyłem zrobić kilka notatek podróżnych i zaszyć je do grubego rekrutkiego kołnierza, gdy nadeszła nowa podwoda i nowy konwojni wyprowadzili mnie z Morzejska Dla niepoprawnego radia pl czytała Katarzyna